To są informacje Polskiego Radia 24. Wobec prezydenta nie oznacza w jego obecności tłumaczą byli prezesi TK. Chodzi o zaprzysiężenie nowych sędziów Trybunału w Sejmie. To ma być koło zamachowe polskiej gospodarki. Chodzi o współpracę wszystkich polskich firm. Niemcy pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa w rejonie Zatoki Perskiej, ale po zawarciu porozumienia pokojowego. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje czworga z sześciorga sędziów TK, którzy złożyli w Sejmie ślubowanie. Zrobili to w obecności Marszałka Izby i notariusza. Następnie swoje akty ślubowania złożyli w Kancelarii Prezydenta, po czym pojechali do siedziby Trybunału. Tam spotkali się z jego prezesem Bogdanem Święczkowskim. Czworo sędziów nie będzie wykonywało obowiązków do czasu, kiedy nie złożą ślubowania wobec prezydenta, oświadczył prezes Święczkowski. W związku z powyższym nie jestem w stanie uznać, iż mogą objąć obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie jestem w stanie im przydzielić spraw, nie mogę im zapewnić także obsługi czy też gabinetów. Dwoje sędziów, których zaprzesiągł prezydent, objęło urzędy w trybunale. Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed prezydentem ma charakter wyłącznie ceremonialny, podkreśla były prezes TK, profesor Marek Safian. Problem polega na tym, że w powszechnym odbiorze często jest mylone powołanie sędziego, mianowanie sędziego Sądu Powszechnego, Sądu Najwyższego, z aktem przyjęcia ślubowania. To jest zupełnie co innego. Inne były prezes TK, Bogdan Zdziennicki, nie wyobraża sobie, bo obecny szef tej instytucji, Bogdan Święczkowski, nie dopuścił nowo zaprzysiężonych sędziów do orzekania. Prezes Trybunału to nie jest żaden minister prawa czy inny, tylko jest pierwszy między równymi, więc ma pewne obowiązki, a nie, rząd decyduje, kogo dopuszcza czy nie dopuszcza. Jeżeli prezes Trybunału będzie łamał prawo, no to jest kwestia odpowiedzialności. Ślubowania sędziów w Sejmie nie uznaje też Kancelaria Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki nazwał uroczystość farsą i pogwałceniem konstytucji. Stwierdził, że w Trybunale nadal jest 11 sędziów i czterech antysędziów. Współpraca wszystkich polskich firm powinna być kołem zamachowym gospodarki, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Szef resortu razem z premierem rozpoczęli projekt Local Content z korzyścią dla Polski. Uroczystość odbyła się w zakładzie Apator w kujawsko pomorskim Chodzi o współpracę wszystkich sektorów gospodarki i wszystkich firm, publicznych i prywatnych, podkreśla minister Balczun. To też jest moment przełomowy, w którym mówimy, że gospodarka jest jedna. Wszyscy inkorporujemy i składamy się na nasze PKB, na, na nasz rozwój gospodarczy. Zarówno sektor publiczny, zarówno spółki Skarbu Państwa, ale również firmy prywatne. To jest jeden wspólny ekosystem, którego sukces będzie sukcesem Polski. Firma Pator produkuje liczniki energii, gazu i wody. Urządzenia trafią do polskiej spółki Enea. To dobry przykład współpracy i potencjału produkcyjnego polskich firm, chwalił premier Donald Tusk. Jak podkreślił, rząd będzie promował polskie produkty na wszystkich poziomach. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Polaka w rosyjskim więzieniu. Trzy lata temu Krzysztof Galos miał trafić do aresztu w obwodzie rostowskim. Był tam poddawany torturom. Śledztwo jest prowadzone na podstawie dwóch artykułów z kodeksu karnego. Chodzi o pozbawienie wolności, stosowanie tortur i doprowadzenie do śmierci. Prokuratura na razie nie chce zdradzać się więcej szczegółów, zasłaniając się dobrem śledztwa, mówi Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Obowiązek prowadzenia śledztwa w tej sprawie wynika z przepisów kodeksu karnego i one przewidują obowiązek prowadzenia śledztwa w sprawie przestępstw popełnionych za granicą na szkodę obywateli Polski. W 2023 roku 58-letni Krzysztof Galos miał udać się na Ukrainę, a tam według ustaleń Stowarzyszenia Memoriał w obwodzie zaporowskim dotarł do rosyjskiego posterunku. Po aresztowaniu Polak trafił najprawdopodobniej do rosyjskiej kolonii karnej, gdzie został zamęczony na śmierć. Strona rosyjska zaprzecza tym informacjom. Kraków Paweł Pawlica. Radio. Kanclerz Niemiec obiecał prezydentowi Stanów Zjednoczonych pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w rejonie Zatoki Perskiej. Friedrich Merz zastrzega jednak, że będzie to możliwe po zawarciu porozumienia pokojowego. Szef niemieckiego rządu potwierdził, że w ostatnich godzinach prowadzi rozmowy z prezydentem USA, premierem Pakistanu i europejskimi partnerami. Gabinet Tradisia Merca podjął po długiej przerwie również bezpośredni kontakt z władzami Iranu. Na tym etapie Niemcy angażują się wyłącznie dyplomatycznie. Jesteśmy gotowi po zawarciu pokoju pomóc na przykład w zapewnieniu bezpiecznej żeglugi przez Cieśninę Ormus. Prezydent Trump ma świadomość, że w Niemczech potrzebujemy do tego dwóch zgód mandatu międzynarodowego, najlepiej Rady Bezpieczeństwa. Z ONZ, a po drugie decyzji Bundestagu na wniosek rządu przekazał kanclerz Niemiec. Friedrich Merz podkreślił, że w rozmowie z Donaldem Trumpem nie było tematu wycofywania amerykańskich wojsk z Niemiec. Z Berlina relacjonował Adam Górczewski. To były informacje Polskiego Radia 24. IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami w całym kraju. Termometry pokażą od minus 3 do minus 5 stopni przy gruncie do minus 7. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia synoptycy wydali alerty przed oblodzeniem. Jutro nadal dużo chmur i zimno. 5 stopni będzie na południowym wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. To jest Wieczór w Polskim Radiu 24. Za dzisiejszy program odpowiadają Andrzej Abgarowicz i Rafał Roślik. Realizuje z kolei Paweł Chodyna. Ja nazywam się Jarema Jamrożek. No i tematów politycznych dzisiaj nam nie zabraknie, bo prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zabrał głos w sprawie nowych sędziów Trybunału. Powiedział, że nie może uznać ślubowania w Sejmie. Co dalej? O tym powiemy w stanie dnia po 21.30. A już teraz zabieram państwa do Gruzji. To jednak będzie ciemna strona tego kraju. Gruzja to bowiem Psie piekło. Na ulicach żyje kilkaset tysięcy bezdomnych psów. Są chore, głodne, nie są w stanie przeżyć kolejnej zimy. Szczeniaki umierają na oczach ludzi z głodu, od wirusów i pod kołami samochodów. Polscy weterynarze i wolontariusze walczą z niekontrolowaną bezdomnością. W jaki sposób? Proszę posłuchać. Zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam. Gruzja to psie piekło. Na ulicach żyje kilkaset tysięcy bezdomnych psów. Głodne, chore, umierają na oczach ludzi. Od wirusów pod kołami samochodów, czy właśnie z głodu. Co zrobić? No po prostu należałoby je wykastrować. No i właśnie tym zajmują się weterynarze, którzy już 17 kwietnia wylecą z Okęcia do Gruzji i właśnie tam będą kastrować te zwierzęta. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. A w studiu gość Barbara Betkowska-Cela Stowarzyszenie Psy w Gruzji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Skala jest ogromna, jeśli chodzi o ilość tych psów w Gruzji. Jeżeli ktoś sobie to próbuję wyobrazić, a na przykład był na Krecie, czy w Grecji gdzieś, to tam jest znowu kotów bardzo dużo na ulicach tak. i, i to też jest coś, czego my tak nie znamy, bo u nas w Polsce no nie ma takich biegających, bezdomnych psów i kotów sporadycznie, ale to nie są takie ilości jak w Gruzji. Dlaczego tak jest, że tam właśnie tyle tych psów bezpańskich błąka się po ulicach? Gruzja jako kraj nie poradziła sobie z problemem bezdomności, z rozwiązaniami systemowymi. W Gruzji co do zasady nie ma schronisk. Schroniska można policzyć na palcach u jednej dłoni. Pomocą bezdomnym psom zajmują się wyłącznie wolontariusze i międzynarodowe organizacje, które karmią, które szczepią i przede wszystkim kastrują. My jako stowarzyszenie zajmujemy się międzynarodowymi adopcjami, ale stawiamy przede wszystkim na kastrację, żeby zatrzymać tak naprawdę rozmnażanie się psów, które w Gruzji są wszędzie. Jedne radzą sobie lepiej, inne gorzej. Turyści są przyzwyczajeni do tego, że te psy są niemalże wszędzie. One nauczyły się przetrwania, więc łaszą się do człowieka, potrafią wyżebrać jedzenie, potrafią przez tydzień chodzić za turystą od punktu do punktu, bo wiedzą, żeby będzie jedzenie, no, ale tak naprawdę karmienie przez turystów, to, to nie jest realna i prawdziwa pomoc. To jest taka tymczasowa, chwilowa, być może uspokojenie własnego sumienia, no bo każdy z nas chyba ma gdzieś taką wrażliwość, że jak jest głodne, głodna istota, no to jeśli możemy nakarmić, to pewnie mm -hmm. to zrobimy, no ale to nie rozwiązuje problemu, czyli te psy nie są groźne, bo tak jak myślę znowu o kotach, jako że jestem kociarą, no to kot krzywdy nam nie zrobi, raczej się łasi, ewentualnie się boi, natomiast psy, no różne rasy, mają różne charaktery, więc one rzeczywiście raczej są takie przyjazne, licząc na wsparcie ludzi, czy, czy bywają też agresywne niebezpieczne? Każde zwierzę może być niebezpieczne, jeżeli jest sprowokowane, jeżeli nie wiem, suka ma szczeniaki i stara się obronić maluchy, a turysta no, pójdzie do, do miejsca, gdzie one są ukryte. Może oczywiście być agresywna, więc trzeba zawsze uważać, nieważne czy to jest dzikie, dziki pies w Gruzji, ten wolno żyjący, czy, czy zwierzę w Polsce podchodzić nie powinno, Ale co do zasady to są takie wielkie przytulaki, bo w Gruzji na ulicy nie ma małych psów. To jest takie prawo dżungli, szkoła przetrwania. Maluchy nie mają tam szans na przeżycie, nie radzą sobie z poszukiwaniem jedzenia. Są duże rasy. Jest bardzo dużo psów w typie ras myśliwskich, wyżły, setery są korsiaki, czyli kanekorso, wielkie, niebezpieczne psy, które chodzą, tam są kangale, wilczury, takie potężne psy i jeżeli wejdziemy w jakiś zaułek, bo nie mówimy o miejscach takich popularnych dla turystów, gdzie, gdzie te psiaki są naprawdę, leżą na, na plecach, brzuch do, do głaskania i tak to wygląda, ale jeżeli zapuścimy się gdzieś, gdzie turyści nie są, są jest taki obraz nędzy i rozpaczy. Chodzące szkielety, psy zagłodzone, rzucają się po śmietnikach gdzieś na resztki jedzenia i ja, gdy byłam pierwszy raz w Gruzji, też zaszyłam się z córką w miejsce takie mniej uczęszczane i, i gdzieś ten strach się pojawił, no, gdy zauważyłam, nie wiem, 6-7 potężnych psów, czyli takich w typu kangali. To, to jaki strach się pojawił. Ale gdy się widzi te merdające ogony i, i właśnie potężny pies, który kładzie się pod nogami turystów, czekając... I błagalnym wzrokiem patrzy, w Tak, nawet one czasem nie czekają na jedzenie. One czekają na uwagę, na pogłaskanie i potem faktycznie zaczynają towarzyszyć. Więc miałyśmy prywatnych bodyguardów, bo tam ekipa za nami podążała dzielnie. Gdzie my nie poszłyśmy, to, to psy były i to trochę tak jakby oznaczyły swojego człowieka, bo jak podchodziły obce psy, to tam już zaczynało się jest mój. jeżyć, tak? Na zasadzie idź sobie, to jest mój człowiek. Tak to wygląda, takie są realia gruzińskiej ulicy. Jak są wakacje, jest ciepło, jest fajnie, ale zima, pamiętajmy, że Gruzja to górzysty kraj, gdzie te zimy są naprawdę srogie. No niestety wiele takich psiaków, przede wszystkim młodych, zamarza, bo nie ma schronienia. No właśnie, wspomniała Pani o tym, że tych szczenią to nie widać, czyli taka selekcja naturalna, ale trochę brutalna. Bardzo br brutalna, bo XXI wiek kraj turystyczny, tak, Gruzja słynie z tego, że Tysiące turystów odwiedzają ten kraj, bo jest po prostu piękny i na co dzień, na niemalże każdym rogu widzi się zagłodzone zwierzęta, które umierają z głodu, przede wszystkim maluchy. Suki, które karmią maluchy, to są chodzące szkielety, widać, że karmią, bo to mleko niemalże kapie, a one wyciągają resztki haczapuri, kawałki hinkali i biegną do tych maluchów, żeby, żeby je wykarmić. Więc taki pies, który nie ma odporności, który jest bardzo słaby co do zasady wykończony, wycieńczony organizm tym, że dwa razy w roku rodzi na, na ulicy, powoduje, że te szczeniaki też rodzą się bardzo słabe i mało który dożyje wieku dorosłego, a jeżeli dożyje i jest to suczka, to za 6 miesięcy urodzi kolejne szczeniaki. Taka naprawdę machina, którą ciężko zatrzymać. Stąd też takie akcje pomocowe. Ze względu na to, że tam są przede wszystkim duże rasy, czyli duże psy, tych szczeniaków nie jest mało. To nie są maluszki, które mają, maluszki mówię o matkach, które mają problem z donoszeniem czy z urodzeniem tych szczeniaków. Tych szczeniaków rodzi się naprawdę dużo. Ja spędziłam sporo czasu w Gruzji gdy chodziłyśmy w jakieś zakątki albo moja córka miała taki radar, widziała, gdzie, gdzie już karmiąca suka zmierza, to ona już z reklamówkami jedzenia podążała w tamtym kierunku, to tych szczeniaków było zawsze bardzo dużo. To, to nie był jeden szczeniak czy dwa. Natomiast no, pytanie, ile, ile przeżyło ten okres późniejszy, bo pierwszy etap to jest, kiedy szczeniaki zaczynają już swobodnie wychodzić z tego swojego gniazda i za chwilę giną pod kołami samochodów, a kolejne, kiedy muszą już same zadbać o pożywienie i tutaj no, kolejna taka bariera, czyli dwa etapy, więc no i po drodze jeszcze pamiętajmy o wirusach, tak? Matka nie ma odporności, więc to samo przekazuje szczeniakom. Szczeniaki rodzą się chore, umierają z braku tak naprawdę leków, szczepień, jedzenia i ta machina po prostu cały czas się kręci. No ale są ludzie, którzy próbują ją spowolnić, no bo zatrzymać się nie da, ale trochę zmniejszyć skalę tych szczeniąt. No i właśnie 17 kwietnia grupa ośmiu weterynarzy i dwóch wolontariuszy leci do Gruzji i to już będzie druga taka wyprawa, bo Pierwsza miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku i wtedy wolontariusze wykastrowali ponad 400 psów. Jeżeli rozmawiamy o skali, to 400 wydaje się, że to nie jest tak dużo. Oczywiście no wiadomo, że każda ilość to jest jakaś ilość, ale 400 to niedużo. Czy to jednak, jak się to dużo, zastanawiać, to jest bardzo dużo. I, i dużo i niedużo. We wrześniu ubiegłego roku nasi weterynarze byli w Marnueli. To jest mała miejscowość, gdzie wolontariusze gruzińscy zgłosili, że jest potężny problem bezdomności, więc tam w bardzo spartańskich warunkach, praktycznie bez wody bieżącej, bez prądu, z latarkami czołowymi, przeprowadzili 400 zabiegów. To jest bardzo dużo, jeżeli spojrzymy na tak naprawdę okoliczności, które temu towarzyszyły, ale gdy wracali, czuli potężny niedosyt, czyli mówili, mogliśmy więcej, był problem z dowożeniem zwierząt, nie wiedzieliśmy, to był pierwszy raz, kiedy organizowaliśmy taką akcję, jak to będzie wyglądało i dopiero po akcji gruzińscy wolontariusze zaczęli przysłać nam opracowania i pokazywać, jaką robotę tak naprawdę wykonali polscy weterynarze. Z jednej pary psów, czyli z psa i suki dorosłych, którzy y, mają y, już wiek rozrodczy rodzi się w ciągu 6 lat około 60 tysięcy szczeniaków. Dwa razy w roku przyjmuje się statystycznie, że jest około 6 szczeniaków. Przy każdym kolejnym miocie rodzą już kolejne pokolenia. Więc jeżeli spojrzymy na efekty tej akcji i założymy, że było to, znowuż statystyka trochę, 200 psów i 200 suk, to nie narodziło się kilka milionów szczeniaków, które potem byłyby skazane na Część pewnie na śmierć, a część rodziłaby kolejne, kolejne szczeniaki. Więc to jest kawał dobrej roboty i dopiero gdy policzyliśmy sobie, tak naprawdę zderzyliśmy się ze statystykami, powiedzieliśmy, nie idziemy w tym kierunku, tylko tak możemy zatrzymać w tym kraju tą niekontrolowaną rozrodczość bezdomnych psów. A podczas tego kwietniowego wyjazdu też podobna ilość będzie kastrowana? Czy próbujecie Państwo? No Zwiększyć liczbę, że yy, tak? Może uda się więcej? Chcielibyśmy zwiększyć i na pewno zwiększymy, bo po akcji w Marnuali zgłosiła się do nas podobna organizacja jak nasza, ale z Czech. Czescy wolontariusze, gdy czytali o naszej organizacji, powiedzieli: Chcemy zrobić to samo, ale wy już przetarliście szlaki, pomóżcie nam. I równolegle, w tym samym czasie z Pragi wylatują Czesi, taka sama ekipa, ale do celku, bo to jest miejscowość oddalona o około 30-40 km i w tych dwóch miejscowościach łącznie z Czechami chcemy przynajmniej 1000 psów wysterylizować wykastrować czyli 500 w Samtredi i 500 u nich. Otrzymaliśmy za darmo noclegi, otrzymaliśmy samochody do przewozu psów, no bo to w takim ekskluzywnym samochodzie niekoniecznie ktoś życzy sobie, żeby wozić bezdomniaki, więc dostaliśmy z firmy branży turystycznej dwa samochody do przewożenia psów. Zgłosił się sponsor, który kupi tonę karmy, czyli na karmę musimy wabić te psiaki, żeby one do nas przyszły, potem to po zabiegu. Będzie trudne, skoro na one chętnie przychodzą tam, gdzie jedzenie. Oczywiście, że tak. To, to nie wydaje się trudne, ale potem tego psa trzeba przypiąć do obroży, włożyć do obcego samochodu i tu już jest stres, bo jeżeli jesteśmy z nim na ulicy, karmimy, głaszczemy, jest fajnie, ale zapakowanie w samochód to już jest trochę bardziej skomplikowane przedsięwzięcie, a potem trzeba jeszcze pamiętać, że tego psa trzeba odwieźć na miejsce, z którego się zabrało, bo te psy chronią swoich regionów. One mają swoją ulicę, swój róg i nie wchodzą sobie w Arady. drogę, żeby nie było, że po zabiegu będą zdezorientowane, błąkały się, więc musimy je przywieźć, zapamiętać, zaznaczyć skąd ten pies jest, odwieźć po dwóch dniach, żeby wrócił do swojego środowiska. Ale rzeczywiście to, co pani powiedziała o tym, że to jest cała taka procedura, no, w dużej mierze też polegająca na naszej wrażliwości i, i związana mocno z emocjami osób, które się tym zajmują, bo tego psa trzeba zwabić. To nie jest tak, że jest pies pod pachę do samochodu i jedziemy, tylko to rzeczywiście jest też czas, który trzeba mu poświęcić. Czas to jest jedno, nie do każdego pies podejdzie i bezdomne psy w znacznej części nie wiedzą co to jest psie jedzenia. Więc my już widzieliśmy w Marnuali, że gdy dawaliśmy karmę, nawet lepszą jakościowo, pies podchodził, wąchał i odchodził, czekał na chleb. Jak widział chleb rzucał się, nie, nie zna tego smaku, więc to też są takie doświadczenie wolontariuszy i metody łapania. Część psów na jedzenie, część na parówki, część na konserwy, a inne idą tylko i wyłącznie na suchy chleb i nie akceptują niczego innego, więc teraz uśmiecham się mówiąc o tym, ale ta procedura łapania to nie jest tak pies pod pachę i idziemy, tylko trzeba najpierw go do siebie przekonać, oswoić, a mamy bardzo mało czasu, proszę pamiętać, z, trochę zwabić na to jedzenie i potem opiekować się nim po tym zabiegu i odwieźć jeszcze na miejsce, zostawiając w każdym tym miejscu trochę karmy, żeby przynajmniej po zabiegu tych kilka dni te psy były zabezpieczone, jeżeli chodzi o jedzenie. Czy to są psy i suki? To są psy, psy i suki, jeżeli uda się złapać koty, także koty, bo to nie jest tak, że my łapiemy wyłącznie psy, bo koci problem też jest w Gruzji, ale nie na taką skalę, na jaką psy. I są to także psy właścicielskie. Jeżeli jesteśmy w małych miejscowościach i ominęlibyśmy psy właścicielskie, to nie jest bogaty kraj. To są ludzie, którzy nie mają najczęściej pieniędzy na to, żeby pojechać do weterynarza, wykastrować psa. Nie mają pieniędzy, żeby pojechać do weterynarza, który bardzo często oddalony jest kilka godzin drogi od, od tych wiosek. Nie ma opieki weterynaryjnej, więc pierwszy dzień, dwa to są najczęściej zapisy. Ludzie przychodzą z kartonami, ze szczyniakami, z kotami z psami pod pachą i stoją I w kolejce. świadomość też jest, są chętni. Mamy wolontariuszy, którzy dbają o to, żeby ludzi przekonywać, bo to nie jest tak. My walczymy także z mentalnością. Część mówi, absolutnie nie, nie damy wykastrować naszych psów. Gdy byliśmy w Marnueli, pojawiły się takie głosy przeciwników tej akcji, że jeżeli wykastrujemy wszystkie psy, to jeżeli za parę lat te psy umrą bo nie będzie szczeniaków to przyjdą dzikie zwierzęta z gór i kto nas będzie bronił to brzmi jak jakieś takie stare legendy prawda ale część ludzi była w taki sposób nastawiona mamy swoje bezdomne psy na ulicy one nas bronią przed dzikimi zwierzętami z lasu więc trochę jak z, takim z i historią też trzeba walczyć dokładnie więc my walczymy z mentalnością walczymy z na z ale jest też bardzo, bardzo dużo osób, które są pozytywnie nastawione i mam nadzieję, że z akcji na akcję będzie łatwiej, bo ta pierwsza była naprawdę, naprawdę trudna. Bez bieżącej wody, bez prądu i prowadzenie zabiegów, nosząc w wiaderkach wodę, to, to naprawdę była akcja dla silnych, twardych i wyjątkowych ludzi. Bo Psychicznie przede wszystkim, chociaż pewnie siła Nie, też jest potrzebna, żeby... Mówię, żeby podnieść, ale Bo większości były to kobiety i to drobne kobiety, ale psychicznie trzeba było to znieść. Weterynarze narzekali na to, że byli tak pogryzieni przez pły, że, że nie przestawali się drapać, tak? bo te psy są zapchlone. Niektórych to nie widać uszu spod kleszczy. Są obklejone kleszczami, więc lały się łzy. Było ciężko, ale... Sama psa w tej swoje. Tak, bo to, to nie jest misja dla wszystkich. Ale co jeszcze buduje i chciałabym y, powiedzieć, że gdy ogłosiliśmy teraz, że poszukujemy weterynarzy, którzy y, jako wolontariusze polecą tam, zgłosiło się kilkadziesiąt osób, więc to jest też piękny odzew. Mówią, zamykamy swoje gabinety, nic za to nie chcemy, y, za darmo chcemy pomagać tym zwierzętom. Więc to jest taki piękny ludzki odruch, bo y, my nie jesteśmy w stanie dać im żadnych pieniędzy, oni muszą się tam y, utrzymać. Oni lecą z bagażem tylko podręcznym, bo nie stać nas na, na zakup walizki, więc przez tydzień muszą sobie poradzić w takich warunkach, w jakich będą, czyli jeszcze nie wiedzą w jakich. Spartańskie warunki dla ludzi, no i dla tych zwierząt, bo domyślam się, że też nie ma, to, to już Pani wspomniała o tej wodzie, że nie ma gabinetu w którym się takie zabiegi przeprowadza? Jak to jest zorganizowane, żeby. No, jednak muszą być jakieś warunki sterylne, to musi być bezpieczne i dla ludzi, i dla Oczywiście, zwierząt, więc czy to jakiś jest mobilny taki gabinet? Nie, w ubiegłym roku otrzymaliśmy od władz miasta przedszkole, opuszczone przedszkole, które zamieniło się w naszą klinikę, więc gdy dowiedziałam się, że będzie przedszkole, powiedziałam: Wow, władze miasta się postawiły, za darmo dają nam przedszkole. No i jakież było nasze zdziwienie, gdy obejrzeliśmy sobie, jak to przedszkole wygląda, to była ruina, ale był dach nad głową. Tak jak powiedziałam, nie było prądu, nie było, nie było wody, więc byliśmy tym przerażeni. Stoły operacyjne były zrobione ze starych ławek, przy których kiedyś dzieci siedziały, więc pomysłowość naszych weterynarzy, pozdrawiam serdecznie, całą ekipę była wielka, bo pierwszy dzień to budowali sobie stoły operacyjne, pola operacyjne, czyli wszystko to, co sterylne, my kupowaliśmy. Więc narzędzia, sterylizacja, wszystko było. Chociaż gdy z boku się spojrzałoby na to, co, co, jak wygląda taki zabieg, a jak wygląda w Polsce, to są zupełnie inne standardy. W tym roku także jesteśmy bardzo zbudowani, ponieważ zgłosiła się klinika SamTredi i powiedzieli, że udostępnią nam pomieszczenie, w którym będą lepsze warunki będziemy mogli pracować. To już jest także dla nas bardzo duży postęp i radość, że za darmo znowu coś dostaliśmy, bo to takie trochę żebractwo. Tutaj dostaniemy klinikę, więc się cieszymy. Ale potem pytanie, czy jest sala, w której możemy psy przechowywać po zabiegach. Więc powiedzieli, że nie. Więc szukamy pomieszczenia, gdzie możemy te psiaki przewieźć, żeby tam w klatkach, w do bezpiecznie do siebie dochodziły, żeby nie stała się jakaś krzywda. Więc musieliśmy znaleźć takie pomieszczenie. Potem wolontariusze, którzy będą wyprowadzali te psiaki, bo mam tylko dwie wolontariuszki, dwie dziewczyny, które będą nie wiem, goliły brzuszki, przygotowywały do zabiegów, potem karmiły, wyprowadzały na spacer. to. to także będzie ciężka praca, ale te dwie dziewczyny lecą po to, żeby weterynarze, którzy są najbardziej w cenie mogli wyłącznie operować, żeby nie zajmowali się tym wszystkim. Czym mogą się zająć dookoła. ci, którzy są wrażliwi, tak. ale niekoniecznie mają... Tutaj wolność. mamy technika w gabinecie, który pomaga, przygotowuje. Tam tego nie ma. Tam weterynarze muszą ze wszystkim poradzić sobie sami. A skoro te zwierzęta też są chore, to jakiś element leczenia jest wprowadzany, czy skupiacie się tylko na tej kastracji? Stylizacji? W ubiegłym roku były także przeprowadzane zabiegi zabiegi, operacje dotyczące nowotworów. Było także leczenie. Lekarze, którzy lecą to są w części chirurdzy, doświadczeni chirurdzy. Część przeprowadza prostsze zabiegi. Ci, ci weterynarze wiedzą kto, co może robić, ale także leczymy. Staramy się, żeby każdy pies, który trafia do nas był odpchlony, był zabezpieczony przeciwko kleszczom. Też dostaliśmy chyba tysiąc obroży przeciwkleszczowych, które naderwane ucho, ten nie ma oka. To, to są psy, które no, albo same siebie atakują, albo zderzają się z samochodami, co jest niestety najbardziej tam zauważalne. I ale potem się muszą wszystkie... wylizać same tak, trochę same. Tego. Dosłownie, tak jak Pani powiedziała, wylizać się. Tak jak mówimy w Polsce, że pies sam się wyliże, to tam no, niestety muszą sobie z tym poradzić. Barbara Betkowska, Cela Stowarzyszenie Psy w Gruzji, była dzisiaj gościem. Bardzo dziękuję za tę wzruszającą rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. A ja zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat.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 Podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Mija 19.30, Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Uprzedziliśmy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że będziemy się stawiać w pracy i wnioskować o przyznanie nam gabinetów oraz spraw do orzekania, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska. To jedna z sześciorga nowych sędziów TK, którzy złożyli w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta. Po uroczystości w sali kolumnowej i, aktu ślub... i złożeniu aktów ślubowania w Kancelarii Prezydenta, sędziowie pojechali do siedziby Trybunału. Spotkaliśmy się z jego prezesem Bogdanem Święczkowskim relacjonuje sędzia Korwin-Piotrowska. Co do dwójki sędziów, pani sędzi Będkowskiej i pana sędziego Szóstka, pan prezes wskazał im gabinet, dopełnili wszystkich pierwszych formalności, natomiast no, co do nas powiedział, że oczekuje na informacje od pana prezydenta o złożeniu ślubowania. Sędzia korniń piotrowska dodaje, że jeśli prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania, to czworo sędziów jest gotowych złożyć je ponownie w jego obecności. Dwoje sędziów prezydent za pierwszego 1 kwietnia.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 Projekt ustawy jest wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zakaz korzystania ze smartfonów podczas lekcji i na przerwach będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego. Rozpoczęcie rozmów pokojowych z Libanem polecił premier Izraela. Jak przekazuje Benjamin Netanyahu, ma się to stać tak szybko jak to możliwe. Mają one obejmować przede wszystkim rozbrojenie Hezbollahu. To organizacja, którą wspiera Iran. Wczoraj Izrael przeprowadził zmasowany atak na jej zaplecze w Libanie. Według NBC News na rozpoczęcie negocjacji nalegał prezydent Donald Trump. Następna informacja o 20.00 przedstawi Ewa Worobiec. 32 minuty po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Pod numerem 22 645 2400 można do nas dodzwonić się i zostawić wiadomość w każdej sprawie. Halo, halo? Dobry wieczór. Z wielką uwagą słucham o oczach. Otóż ja mam uszkodzoną, złotą plamkę laserem. Są blizny polaserowe i jak okulista powiedział, już będę ślepy do końca życia. Czy pan doktor potwierdza tę opinię lekarza z Poznania, który... Powiedział, że elektronicznie mogę sobie tam, ja nienawidzę sztucznych rzeczy, bo one są zawsze zawodne, a uszkodzić w sposób cała ta cywilizacja, niepotrzebnie zła cywilizacją, to jest mega szwindel i chciałem się dowiedzieć, czy tę żółtą plamkę z bliznowaciałą moją można jakoś uruchomić, żeby znowuż widziała zawiedziony totalnie cywilizacją pacjent. No, słyszę tutaj pewne zawiedzenie w, w tym głosie. Na stronie polskieradio24.pl znajdą Państwo archiwalne audycje Samozdrowie. Tam również odcinek poświęcony właśnie tej sprawie. A już teraz zapraszam Państwa na kolejny program. Dziś Małgorzata Telmińska pyta jak dogonić Europę w kwestii opieki medycznej nad polskimi kobietami. Samozdrowie. Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną dzisiejszy gość pani Anna Kupiecka, prezeska fundacji Onko Café Razem Lepiej i wiceprezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy dogonimy Europę. A przyczynkiem do tego jest taki raport dotyczący zdrowia kobiet w Polsce z perspektywy oczywiście onkologicznej. Ja ciągle mam wrażenie, że my jesteśmy na całkiem dobrym miejscu, jeśli chodzi o onkologię, bo między tym, co było jeszcze 10 lat temu, a tym, co jest teraz, olbrzymi skok, dostęp do wielu terapii. No chciałoby się powiedzieć nareszcie, a jednak Tytuł tego raportu to dogonić Europę, czyli cały czas gdzieś tam mamy braki? Jest wiele aspektów, których rzeczywiście dawno już dorównaliśmy Europie, często też wyprzedziliśmy, choć przecież jesteśmy w samym środku tej Europy. Jednakże w onkologii jest tak, że mamy kilka takich nowotworów, w których... O ile dostępność do terapii jest i tu rzeczywiście nasi lekarze mają szeroki wachlarz e, narzędzi, z których mogą korzystać, czy to chirurgiczne, czy też terapie lekowe, o tyle dane pokazują bardzo wyraźnie, że w zakresie umieralności jesteśmy dużo, dużo za daleko. To znaczy zbyt dużo niepotrzebnych zgonów lub zgonów możliwych do uniknięcia, co pokazuje również wiele innych. Raportów. Także mamy do nadgonienia. Ale tytuł tego raportu to: Dogonić Europę, a nie jak dogonić albo czy dogonić. Wiemy, że zmierzamy w bardzo dobrym kierunku. Jesteśmy coraz bliżej tych średnich światowych, czyli średnich w zachorowalnościach. Tu jakby inna kwestia, inne wpływy, ale średnie w zgonach, średnie takie jak ma świadczy Europa, już określając do naszego kontynentu, co musimy osiągnąć. Dlatego, że nie może być tak, że Polek umiera więcej z powodu na przykład nowotworu trzonu macicy niż innych Europejek w innych krajach, tylko dlatego, że... Brak jest jakichś rozwiązań systemowych, albo te ścieżki pacjentki nie są tak poukładane i poustawiane. Oczywiście wiemy również. Z też z jednego z raportów z ubiegłego roku, że Polka do lekarza przychodzi z wielochorobowością, czyli dużo bardziej chora niż mieszkanki innych krajów europejskich. Czyli już tą pozycję wyjściową Ma mamy gorszą. mocno słabszą mhm. od nich. Jednak no, te dane w leczeniu nowotworów absolutnie jest to wykonalne, żeby wyrównać. Wiadomo, że tą główną przyczyną zgonów w naszym kraju są właściwie choroby układu krążenia to jest właściwie niepodważalne. No na drugim miejscu oczywiście są nowotwory. I jeśli ja się wczytuję ten raport, to wśród tych nowotworów, no Prym wiedzie rak piersi i wiemy, że tych przypadków przybywa. Bo ja pamiętam, że tak mniej więcej w roku 2000 to startowaliśmy z takiego i tak robiącego wrażenie poziomu mniej więcej 10-12 tysięcy przypadków rocznie. A w tej chwili my już mamy ponad 20 tysięcy przypadków rocznie i wiemy, że między innymi Bierze się to chociażby z powodu tej nasilającej, coraz większej liczby przypadków choroby otyłościowej, która też przekłada się na, na przypadki raka piersi. Ale na drugim miejscu są nowotwory ginekologiczne i wśród nich jest ten, o którym pani prezes mówiła, że niestety jest przyczyną zgonów i to więcej osób umiera u nas niż w wielu europejskich krajach. Mówimy o czym? O raku trzonu macicy. Tak, Dlaczego rak... tak się dzieje? Rak trzonu macicy, rak endometrium to jest ten nowotwór, który wymaga największego zaopiekowania, ponieważ procentowo widzimy nam największą proporcję zgonów, ale też no, zdaje się największe zagmatwanie ścieżki pacjentki, różnorodność. Przez wiele lat nie było leków na ten yy, rodzaj nowotworu. Na te podtypy, bo jest też ich już w tej chwili kilka, cztery, a nawet pięć udało się wyłonić naukowcom, czyli nauka idzie do przodu w tym zakresie, leczenie w innych krajach również, no w Polsce jednak z tym leczeniem... Patrząc na te statystyki, to po prostu nam coś nie wychodzi i, i, i jakby te, nie bójmy się tego powiedzieć, bo jeśli już wiemy, że coś nam nie wychodzi, to jest doskonały moment do tego, żeby wypracowywać rozwiązania, które sprawią, że osiągniemy taki wynik wyleczalności czy pięcioletnich czy dziesięcioletnich przeżyć, jak uzyskują inne kraje. Czyli wiemy, że to jest do zrobienia. Teraz musimy mocno zanalizować, choć eksperci z dziedziny mają już wiedzę, co należy zmienić. Tu wielu lekarzy wypowiada się również w naszym raporcie. Profesor Mądry, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, doktor Anna Dańska-Bidzińska. Oni wspominają o tym, że już wiemy, co tylko trzeba wypracować, ale szybko trzeba wypracować te ścieżki, które spowodują zmianę. E, taką zmianę, która wiemy, że bardzo szybko przyniesie efekty. To są zmiany dotyczące chirurgii, czy też diagnostyki hepatomorfologicznej, molekularnej, immunohistochemicznej. Porozmawiajmy o raku trzonu macicy. czytuję się w ten raport i widzę, że no, mamy jedną z najwyższych umieralności w Europie, bo to jest... Y ponad 10 przypadków zgonów na 100 tysięcy kobiet, ta średnia Unii Europejskiej to jest ciut ponad 6. Mamy mniej więcej 6 tysięcy przypadków rocznie i ponad 1700 przypadków zgonów. No to dobrze, dlaczego tak się dzieje? Bo pani prezes wspominała, mamy pokomplikowaną ścieżkę pacjenta. O ile... Czym ona się różni i dlaczego jest bardziej pokomplikowana niż na przykład w przypadku raka piersi, który wydaje się być bardzo dobrze zaopiekowany? Bo my już mamy wyspecjalizowane breast cancer unity, już te pacjentki są prowadzone w dużych ośrodkach tak właściwie kompleksowo od A do Z przez interdyscyplinarny zespół. To co z tym rakiem endometrium, rakiem trzonu macicy? No właśnie między innymi brakuje tego e, multidyscyplinarnego podejścia. Wciąż zbyt dużo placówek operuje nowotwory ginekologiczne, w tym raka trzonu macicy, a nie zawsze od tego trzeba by było zacząć. Być może z, należałoby zacząć takie e, szerokie spojrzenie na przyszłość tej pacjentki już od pierwszego momentu i wykonywać badania e, immunohistochemiczne już już z wyskrobin, czyli z tego pierwszego momentu, w którym się diagnozuje lub przy pierwszej chirurgii. E, to nie jest robione. czego pokłosiem jest potem cała długa ścieżka e, pacjentki. To bo... dlaczego tego się nie robi? bo nie ma standardów? Tak, choć tak wskazują wytyczne, e, to e, m, brak jest spójności między wytycznymi a procedurami, które są u nas. Procedurami diagnostycznymi, czy też wyceną świadczeń. To nie jest e, bezwzględnie powiązane, a powinno być usystematyzowane po prostu w taki sposób, aby placówka, lekarz, patomorfolog miał okienko do odkliknięcia wykonałem, mogę przejść dalej. Mam nadzieję, że karta Edilo, którą, której spodziewamy się już wkrótce, ułatwi tym specjalistom taką pracę krok po kroku. Tymczasem jednak e, e, placówki pracują na zasadzie nie boję się tego mówić. Uznaniowości. Znaczy są okoliczności, że dana placówka ma finansowanie na to, żeby takie badanie robić. To je robi. Jeśli tych pieniędzy jest mniej, to może ich nie zrobić. I czasem to nie będzie niosło za sobą zagrożenia. Ale, w, ale często jednak spowoduje, że dalsza Ścieżka pacjentki będzie mocno zaburzona, bo na przykład trzeba będzie ponawiać badanie albo nie będzie materiału do tego, żeby pogłębić to badanie, jeśli szerokie nie zostało wcześniej zrobione. Czyli jeśli występuje zaawansowanie, wznowa, kolejny etap, potrzebna jest kolejna linia leczenia. Lekarzowi, który wówczas widzi pacjentkę, mają u siebie, brakuje tych narzędzi. A czas ucieka, ten pogoni, te nowotwory szybko mm, się rozwijają. Ale taką pierwszą rzeczą, od której na pewno musimy zacząć, to jest ten, ten brak świadomości i takiej trochę naszej odpowiedzialności jako kobiet albo moc lęku sprawia, że zbyt często bagatelizujemy objawy. Każde pierwsze, jakiekolwiek, nawet minimalne krwawienie po menopauzie powinno być bezwzględnie przyczynkiem do tego, żeby odwiedzić lekarza. A tutaj jest strach, że to się dzieje, więc tym bardziej się nie idzie z tego strachu. A my strachu. tego nie robimy, a może, a może to chwilowe, a może się podźwigałam. Mam takie odpowiedzi w, w naszych ankietach zawartych w tym. No może dźwignęłam, no może się przeciążyłam, a może to plecy, a może nic, nic mi się nie stało, a może się uderzyłam, czyli szukamy wymówek. To jest oczywiście lęk przed nowotworem, Lęk przed tym, a nie pójdę, bo na pewno mi coś znajdą. I rzeczywiście zbyt często jeszcze szukamy różnego rodzaju usprawiedliwień na to, żeby uspokoić w sobie lęk przed nowotworem, ale też nie stanąć w konfrontacji z prawdą. Bo tak naprawdę łatwiej jest potwierdzić, że jestem zdrowa, i żyć sobie spokojnie, niż długo żyć z objawami i z lękiem jednocześnie. Także gorąco zachęcamy do tego, żeby jednak takie objawy zgłaszać wcześniej, zgłaszać się do lekarza szybciej, zanim później będziemy narzekały, że ta kolejka do lekarza jest aż tak długa i trzeba czekać pół roku. Jeśli była taka możliwość, trzeba było się zapisać pół roku temu. No właśnie, tych możliwości jest bardzo wiele, bo my o tym zawsze rozmawiamy na przykład w kontekście e, raka e, piersi w audycji Samozdrowie. Na przykład wielokrotnie rozmawialiśmy e, z e, polityczką Katarzyną Piekarską, która jest tutaj najlepszym przykładem tego, że profilaktyka ratuje życie. E, bo ona tego bardzo pilnowała i, i wspominała zresztą w audycji Samozdrowie, e, że po prostu wchodziła do mammobusa, kiedy tylko widziała. I to właśnie w ten sposób e, wykryto u niej... No, nowotwór, a później nawet wykryto wznowę tego nowotworu, który się pojawił, ale na, na wczesnym etapie, bo to też się zdarza. Mamy dostęp do profilaktyki, profilaktyki darmowej e, przecież i nie korzystamy. No ręce opadają. Nie korzystamy, niestety. Z całą pewnością to się będzie zmieniało. Niemniej jednak akurat rak trzonu, macicy ok którym tutaj dużo mówiłyśmy, jest tym nowotworem, którego w ramach tego programu nie przesiewowego niestety, tak. nie da się wykryć. To są tak niespecyficzne objawy, że no, nie ma tu programu przesiewowego. Dlatego też trzeba mocno reagować na pierwsze objawy i, i, i symptomy. No statystyki niestety nie rosną, choć zmieniły się programy przesiewowe na lepsze. Szersza grupa uprawniona w programie wykrywania raka piersi, czyli w cudowna zmiana w ubiegłym roku programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy czy nowotworów ginekologicznych mamy teraz już test HPV DNA zamiast zwykłej cytologii no ale zawsze są niuanse i zawsze są mankamenty niby można się zapisać z e rejestracji ale wydaje się że zapisując się przez e rejestrację pojawia się skierowanie na cytologię zwykłą a nie Test HPV, także i yy, yy, yy, yy, yy, yy, lekarze muszą dokonywać poprawek. Także wiele mechanizmów wdrażamy, to są świetne rozwiązania, jednak w praktyce e, często e, to życie nie jest takie kolorowe. To nie jest tak łatwo, choć mamy e, e, urządzenia, da Vinci, mamy roboty chirurgiczne, mamy operacje wykonywane właśnie choćby w raku trzonu macicy e, e, metodą m, robotyczną, to jednak ta ścieżka pacjentki tak nie wygląda. Wie pani, trudno jest nam słuchać często kobiet, które do nas się zgłaszają i mówią tak w tej płycie. Wie pani co, no, gdybym ja wiedziała wcześniej, albo gdybym ja była taka mądra wcześniej, ja teraz już wiem, ale tego już nie cofnę. Zostało mi cztery miesiące życia. Ja to wiem. I, I tyle. Mogę tylko podzielić się z innymi, stąd wiele pacjentek u nas w placówce. Jednak musimy bardziej zbudować sobie wiarę w to, że... Często, naprawdę często e, to nasze zdrowie, a wręcz nasze życie jest naprawdę w naszych rękach. W jednej decyzji, e, w jednej przemyślanej decyzji, czasem w jednej rozmowie między kobietami. Dlatego z całą pewnością musimy upowszechniać i tutaj pani redaktor serdecznie dziękuję za popularyzację właśnie tej tematyki onkologicznej, bo to często z rozmowy z koleżankami, siostrą czy ciotką możemy dowiedzieć się czegoś, co uratuje nam życie. Szanowne panie, szanowni panowie, bo to dotyczy i pań i panów. Dogońmy tą Europę. Pani prezes, w tym raporcie wspominała pani, mowa jest również o diagnostyce jako punkcie wyjścia leczenia i o tym, że to też jest taka nasza bolączka, że tutaj też musimy dogonić Europę. Czyli czego nam brakuje? Testów tych najnowocześniejszych? Mówiła pani redaktor właśnie o tym, jak dobrze jest w raku piersi, w leczeniu, w ścieżce pacjentki. Mamy brezkancerium, faktycznie. I ta ścieżka jest uporządkowana. Pacjentki mocno świadome, bo tu już 30 lat różnych działań organizacji pozarządowych, również budowania wiedzy przed ekspertów sprawiło, że dzisiejsza pacjentka to jest ta pacjentka, która łatwiej się leczy, szybciej się leczy. Poprawnie. Również dzięki wam, dzięki Fundacji Onko Cafe, Razem Lepiej. Tak jest i wielu innym w Wspaniałym naszym przyjaciołom i rzeczywiście w najbliższych latach już nasi eksperci wskazują, że już są symptomy, lekkie skoki do góry. Będziemy mieć wyniki w danych, w twardych danych na to, że tych wyleczeń i, i przeżywalności procentowo jest coraz więcej. Jednak idąc w kierunku rozwoju i, i, tej opie i takiego naprawdę takiego państwa opiekuńczego musimy zadbać i nie zapominać o jakości życia w trakcie leczenia onkologicznego. Bo wyleczyć to jedno e, i tu ratujemy życie, natomiast czas trwania tego leczenia jakość życia podczas tej ścieżki, no jest niezmiernie ważna. I tutaj e, e, jest nadzieja na to, że w Polsce również będziemy miały dostępne takie testy, prosty test, który sprawia, że lekarz może podjąć decyzję o włączeniu lub nie chemioterapii u pacjentki z rakiem piersi. Jest szczególnym podtypem, ale to już nie będę rozwijać. Od 15 lat w wielu krajach europejskich te testy są stosowane, a toż z prostej przyczyny. Kryją się za tym same korzyści. Taka jest moja perspektywa, dlatego że jeśli wykonamy u pacjentki z danym podtypem nowotworu test wielogenowy, to ten test pomoże lekarzowi podjąć decyzję, czy u tej pacjentki chemioterapia przyniesie jakąkolwiek korzyść kliniczną, czy możemy chemioterapię odpuścić, bo przyniesie skutki uboczne. Skutki uboczne przynosi zawsze, e, a korzyść może lub nie. W związku z tym odpowiedź hmm, po wykonaniu tego testu może przynieść Zaoszczędzenie skutków ubocznych u pacjentki, zaoszczędzenie y, czasu personelu. Y, y, y, koszt takiego testu to około 9 tysięcy złotych, a koszt chemioterapii to jest kilkanaście tysięcy jednego podania. Bo do tego przecież cała masa y, różnych dodatkowych kosztów typu obsługa personelu, y, sala. Ale nie zapominajmy o czasie pacjentki. To jest cały dzień spędzony na chemioterapii. Ja sama miałam 34 wlewy. Łącznie. W związku z tym e, tych kilka, kilkanaście razy można by było do szpitala nie iść. Można by było uniknąć skutków ubocznych już e, nawet z tymi bardziej lub mniej ważnymi jak wypatanie włosów ale e, i wielu innych te trudnych, terapię gdyby nie podawać w ogóle chemioterapii. Bo decyzja po zastosowaniu tego testu jest, chemioterapię dajemy lub jej nie dajemy, zero-jedynkowa. Czyli pacjentka nie będzie miała korzyści. Czyli unikamy tych wszystkich kosztów, unikamy skutków ubocznych u pacjentki i jej kosztów osobistych, zawodowych, innych, które ona ponosi, czyli tak zwanych kosztów pośrednich, czyli minimalizujemy koszty tej choroby. Ale... Ten test daje dla innych pacjentek, też z tym podtypem, coś więcej. Daje informację o tym, że choć wszystkie te dane, które odczytuje precyzyjnie lekarz na podstawie wyników badań, które są zrobione i podjąłby decyzję, że chemioterapia nie jest zasadna, okazuje się, że jednak tak. że jest około... 30% tych pacjentek, u których może się okazać, że decyzja nie byłaby trafiona czy dotychczas pra w praktyce nie robiło się tej chemioterapii, a najnowsze właśnie te testy przynoszą, e, e, są takim pomocnym narzędziem, które jest w stanie pokazać, że jednak u tej pani jest wysokie ryzyko wznowy i należy jej podać chemioterapię. Będą z tego korzyści. No i proszę, jakie to ważne. Mówiła już o tym na antenie audycji Samozdrowie profesor Renata Duchnowska i w tym raporcie też czytamy. To jest bardzo ważna informacja, na którą czekamy żeby właśnie dogonić Europę, ale przede wszystkim na którą czekają pacjentki i lekarze, którzy chcieliby podejmować decyzje w zgodzie z tymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Tych nowoczesnych mamy w naszym kraju bardzo dużo, ale i na to czekamy. No i teraz podsumujmy, co robić, by dogonić Europę, bo rozumiem, że przede wszystkim przed nami są wyzwania systemu. No też wyzwania edukacyjne, o których już mówiłyśmy. Z całą pewnością kontynuacja edukacji społecznej w zakresie profilaktyki i roli wczesnego wykrywania nowotworów nieustannie. Będziemy to cały czas robić. Teraz mamy również rok profilaktyki ogłoszony przez Sejm, więc wiele działań będzie się działo. Z całą pewnością zacząć trzeba od uporządkowywania opieki nad pacjentkami z nowotworami ginekologicznymi. Począwszy od ścieżki diagnostycznej poprzez chirurgię i dalsze etapy leczenia, tak zwany follow-up, czyli monitorowanie tej pacjentki, która po zabiegu chirurgicznym potrzebuje dalszej diagnostyki badań obrazowych, tak aby wcześniej wychwycić ewentualne zmiany, e, przerzuty, czy wznowy i zareagować. Mamy w Polsce leki, ale nie mamy. E, wrócę do tego, od czego zaczynałyśmy, tej takiej multidyscyplinarnej opieki nad pacjentką e, na tyle upowszechnionej, żebyśmy mogły czuć się bezpieczne jako kobiety. To znaczy zbyt dużo ośrodków leczy niekompleksowo, zbyt dużo ośrodków wykonuje chirurgie, nie mając na przykład programu lekowego. Są wyznaczone progi, ale poniżej progu też można operować, też nie zabronimy pacjentce, żeby zgodziła czy zdecydowała się być operowana w danej placówce. Jednak nie ma wówczas gwarancji, że jeśli będzie potrzebna szersza opieka, to ta pacjentka dostanie ją tam i nie będzie musiała błądzić. Dlatego Czyli jednak takie unity narządowe. Unity narządowe, kompleksowa opieka, mamy mnóstwo placówek w Polsce, które leczą kompleksowo, mają dostęp do wszystkich badań diagnostycznych, czyli do laboratoriów, w których te badania robią, są akredytowane, mają chirurgów, onkologów, program lekowy, wszystko pod jednym dachem i mogą na koncylium w zespole wielodyscyplinarnym rzeczywiście podjąć decyzję dotyczącej całej szerokiej ścieżki pacjentki wraz z planem na przyszłość, a nie tylko tę decyzję punktową, co jest tu, dziś i teraz. I profilaktyka, do której namawiamy i do której namawiacie też jako Fundacja Oncocafe, cały czas gdzieś w kraju, wysyłając różowe patrole i, i mówiąc o tym, że warto skorzystać z tego, z czego już możemy korzystać, no chociażby z tej mammografii czy z tej cytologii, bo mamy nadzieję oczywiście wszyscy, że tych badań będzie więcej, no ale co z tego, że one są dokładane, skoro okazuje się, że gdyby w tej chwili ktoś chciał nie wiem, skorzystać z mamografii, to tych miejsc jest, jest mnóstwo? mnóstwo, wystarczy wziąć do ręki telefon, jeśli ma się aplikację IKP i za kilka minut można być już na takie badanie zapisane w placówce blisko miejsca zamieszkania, czy najbliższej realizującej. Ta, ta podobnie z mamografią, także gorąco zachęcamy do tego korzystania, ale zachęcamy do korzystania. I wszyscy zachycają od 30 lat, od 50, a te statystyki nam nie skoczyły naprawdę od dawna. W związku z tym myślę, że te najważniejsze są te działania, które są dostosowane do bieżących czasów, do potrzeb tegorocznej Polki, czyli tegorocznej Polce. Trzeba nadal wysyłać smsy, trzeba wysyłać powiadomienia w IKP. Te działania muszą być połączone. Obowiązek państwa, obowiązek obywatela, wszyscy razem, dając za angażowanie. To co zrobimy, bo namawianie osób, które nie chcą, e, jest bezcelowe, jest stratą czasu. Trzeba je przekonać, uświadomić, e, co dzięki temu uzyskają. Szanowni Państwo, szanowne Panie, dogońmy Europę. Gościem audycji Samozdrowie była Anna Kupiecka, prezeska Fundacji Onkokafe Razem Lepiej, wiceprezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję pięknie.